Witajcie moi drodzy, co u was słychać? Jak się macie? Z wielką przyjemnością zapraszam was na dzisiejszy podcast Przygotowałem dla was historię niezmiernie ciekawą Już nie mogę się doczekać, kiedy ją wam opowiem Zanim to się stanie, to najpierw muszę jednak podziękować za wasze listy i nagrania, które dostaję to wielka przyjemność dla mnie czytać wiadomości od Was. Jest mi niezmiernie miło czytać wszystko, co do mnie piszecie. Chcę dziś przedstawić Wam nagranie, które dostałem od Anny z Ukrainy. Posłuchajcie. Cześć Piotr, witam Cię bardzo serdecznie. Mówi do Ciebie Ania z Ukrainy. Chciała Ci podziękować za Twoje wspaniałe podcasty oraz za świetną metodę nauki polskiego. Dzięki Tobie mogę uczyć język polski łatwo i z przyjemnością. Ja zawsze chciała nauczyć się polskiego, ponieważ mam polskie korzenie. Moja babcia była Polką. Ale ile razy próbowałam, zawsze nie wystarczało mi sił, żeby uczyć po prostu z książki. I tu, w zeszłym roku, znalazła Twoją stronę. I już po kilku tygodniach słuchania mogła troszeczkę mówić po polsku. To zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Taka metoda nauki języka obcego jest naprawdę skuteczna. Bardzo podoba mi słuchać Twoich podcastów oraz oglądać wideo i filmiki z Tobą i Twoją rodziną. Było bardzo śmiesznie, kiedy usłyszałem, że Twoja żona ma na imię Ania, jak ja. Ponieważ mój mąż ma na imię Piotr, jak Ty. <grafy> Dzięki Twoim podcastom mogę nie tylko uczyć się język polski, a również słuchać ciekawych historii o Polsce. W zeszłym roku byliśmy z mążem w Polsce pierwszy raz. Zwiedzaliśmy Warszawę, Kraków, Toruń i Trójmiasto to była świetna wakacja mam nadzieję, że to nie było ostatni raz ale dlatego chcę poprawić mój język polski i chcę rozmawiać jeszcze wolniej. teraz kupiłam twój premium kurs 365 historii po polsku i będę z przyjemnością słuchała ją każdego dnia dziękuję ci jeszcze raz Pozdrawiam serdecznie. Papa. Pa. Pięknie. Brawo. Bardzo, bardzo dziękuję. Jak to miło, że macie takie same imiona jak my: Piotr i Ania. Fajnie. Jak sami słyszeliście, Ania mówi bardzo pięknie po polsku. Oczywiście, zawsze bardzo się cieszę, że mogę Wam wszystkim pomagać w nauce polskiego, ale szczególnie Wzruszam się, gdy mogę pomagać Osobom o polskich korzeniach To bardzo przyjemne uczucie Dziękuję Aniu za Twoje nagranie Oczywiście proszę pozdrów ode mnie Swojego męża Piotra Życzę powodzenia w dalszej nauce I ogólnie wszystkiego dobrego A teraz mam wielką przyjemność Przeczytać list List, który dostałem z Belgii, od Basi. Basia używa moich lekcji i zgodziła się, żebym przeczytał jej list. Pisze do mnie tak. Cześć Piotr, jak się masz? Najpierw życzę dobrego nowego roku, szczęścia, zdrowia, pomyślności. Jestem już od dwóch tygodni w klubie VIP. Myślałam, że będzie zbyt trudno dla mnie, ale jest doskonale. Jestem zachwycona. Naprawdę. Od razu poczułam jeszcze szybszy postęp. To bardzo dobrze, że w klubie VIP możemy słuchać tyle rzeczy. Dla mnie jest bardzo ważne, że mogę ściągnąć pliki na iPod i słuchać offline. Oglądam tylko... Jeden raz filmiki, potem mogę słuchać wyjaśnień wiele razy. To jest bardzo skuteczne. Może pamiętasz, że kiedy zaczęłam Real Polish, napisałam, że chciałabym mówić płynnie po polsku w styczniu, kiedy będę w Krakowie. Od siebie dodam, że było to, myślę, chyba pół roku temu. <laughs> I dalej... Basia pisze Odpisałeś, że powinnam dużo mówić Często, głośno I tak robiłam Jak wiesz, przyjechałam do Krakowa wczoraj Ale przyjemność Rozumiem wszystko, co jest napisane na ulicy Rozumiem kolegów z pracy Wszyscy są naprawdę zaskoczeni, kiedy mówię po polsku Dużo ludzi nie wie, że teraz mówię po polsku i na początku mówią po angielsku, a ja odpowiadam po polsku. Długie zdanie, bez błędów. Wtedy bardzo się dziwią. Bardzo śmieszne. Dziś rano miałam spotkanie z zespołem i musiałam coś wytłumaczyć. Po angielsku oczywiście, ale na końcu zamiast powiedzieć, że wszystko było w porządku, to powiedziałam, mucha nie siada. It was so funny. Wszyscy zapytali się, skąd ty znasz takie wyrażenie? Moja team leader zapytała, jak ty to zrobiłaś, aby tak mówić po polsku? Niektórzy koledzy obcokrajowcy mieszkają od dwóch, trzech lat w Polsce i nie mówią ani słowa. Dalej Basia pisze o tym, że spotka się w Krakowie z Jasonem. Jeśli słuchacie wszystkich podcastów, to na pewno znacie Jasona, bo rozmawiałem z nim nie tak dawno. To był podcast numer 267. Możecie posłuchać. I dalej Basia pisze Do usłyszenia, Basia. Po tym liście dotarło do mnie coś, czego nigdy nie oczekiwałem, gdy zaczynałem tworzyć realpolish.pl Coś bardzo ważnego, coś niezwykłego. Dzięki moim podcastom spotykają się ludzie, którzy w inny sposób nigdy by się nie spotkali. Ludzie się poznają, zostają przyjaciółmi, rozmawiają ze sobą po polsku. Poczułem, że jesteśmy wielką grupą przyjaciół, grupą ludzi o wspólnych zainteresowaniach. To coś bardzo cennego. Coś, co jest niezwykle ważne dla mnie i z czego niezmiernie się cieszę, z czego jestem niezmiernie dumny. Sam poznałem wielu nowych przyjaciół właśnie dzięki temu, że kilka lat temu rozpocząłem pomagać Wam w nauce polskiego. Dziękuję Basiu za przemiły list. Cieszę się, że mogę Ci pomagać. Tym bardziej, że jesteś niezwykle uzdolnioną uczennicą I bardzo szybko się uczysz Cała przyjemność po mojej stronie Dzięki Moi drodzy Myślę, że powoli Nadszedł czas na dzisiejszą historię Usiądźcie więc wygodnie I posłuchajcie Czas zacząć Opowiadanie Dziś opowiem wam o kobiecie niezwykłej O kobiecie, która ze wszystkich sił Pomimo trudności Dążyła do spełnienia swoich marzeń Posłuchajcie historii Marii Skłodowskiej-Curie Historii wielkiej kobiety Wielkiego Naukowca Maria Skłodowska-Curie Była pionierem We wielu rzeczach Była pierwszą kobietą Która otrzymała Nagrodę Nobla Ale była również Pierwszym człowiekiem Który dostał Dwie Nagrody Nobla Każdą z innej Dziedziny nauki była pierwszą kobietą, która wykładała we własnej katedrze na Sorbonie w Paryżu. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dziś opowiem Wam o życiu Marii Skłodowskiej-Curie. Musimy się cofnąć o 150 lat. Nasza historia zaczyna się w Warszawie. W 1867 roku Warszawa była wtedy częścią imperium Rosji Językiem urzędowym był oczywiście język rosyjski Ze szkół usunięto język polski W tych trudnych czasach w skromnej rodzinie Jako piąta przychodzi na świat mała Maria Ojciec Władysław był nauczycielem matematyki i fizyki. Mama Bronisława była nauczycielką muzyki. Dzieci państwa Skłodowskich wychowywane były w duchu głębokiego patriotyzmu. W domu mówiło się po polsku. Dużo się mówiło. Dużo dyskutowało. Życie rodziny Skłodowskich było bardzo skromne. Rodzice, rodzice zarabiali niewiele Trudno było utrzymać pięcioro dzieci Cztery dziewczynki i jednego chłopca Rodzice chcieli dla swoich dzieci jak najlepiej Chcieli dać im jak najlepsze wykształcenie Jednak rosyjskie prawo mówiło, że dziewczynki nie mogły studiować na uniwersytecie Mała Maria była niezwykle zdolna Interesowała się fizyką Interesowała się historią naturalną Chciała dorównać swojemu ojcu Miała cztery lata, gdy nauczyła się czytać W szkole była najlepszą uczennicą Jako nastolatka mówiła pięcioma językami Oczywiście po polsku i po rosyjsku Ale również po francusku, angielsku i niemiecku. Skończyła szkołę, ale dalej droga przed nią była zamknięta. Jednak państwo skłodowcy chcieli, żeby ich córki uczyły się dalej. W tych czasach młodzi Polacy uczyli się na różne sposoby. W Warszawie istniał latający uniwersytet. Była to tajna instytucja, dzięki której przetrwała polska kultura i polski język. Jak działał latający uniwersytet? To proste. Młodzi nauczyciele uniwersyteccy uczyli w ukryciu, w domach, tak żeby nikt nie dowiedział się, że młodzi Polacy uczą się polskiego, historii, matematyki. Fizyki. To było tajne nauczanie Tajne nauczanie patriotyzmu Starszą siostrą Marii była bronia Która również była zafascynowana nauką Obie siostry zawarły niezwykłą umowę Postanowiły, że starsza bronia Pojedzie do Francji, do Paryża, żeby się uczyć W tym czasie Maria będzie zarabiała w Warszawie Ucząc dzieci, pomagając im w nauce I będzie wysyłała pieniądze do Paryża, do broni W ten sposób bronia będzie mogła ukończyć studia medycyny w Paryżu A później bronia pomoże Marii Bronia będzie pracowała, a Maria będzie mogła przyjechać do Paryża, żeby studiować fizykę. Swoją ulubioną fizykę. Tak też się stało. Bronia pojechała do Paryża i tam studiowała medycynę. Zgodnie z umową, po ukończeniu studiów wezwała Marię. Maria ma 24 lata i przyjeżdża do Paryża Rozpoczyna swoje wymarzone studia na Sorbonie Jest jedną z najlepszych Zawsze chce wiedzieć jak najwięcej Zwracała na siebie uwagę swoją wiedzą I pięknymi, długimi włosami blond Zawsze bardzo skromnie ubrana nie miała pieniędzy na piękne stroje, ale nie przywiązywała też uwagi do ubrań. Bronia i ojciec pomagali jej jak mogli. Jednak Maria miała bardzo skromne środki finansowe. Nie miała pieniędzy. Wynajmowała maleńki pokój, w którym było zimno, bo nie kupowała węgla. Większość pieniędzy wydawała na książki. Jej pokój był pełen książek. Maria bardzo źle się odżywiała. Jadła chleb z masłem i piła zimną herbatę. Wciąż się uczyła, wciąż czytała. Jest najlepsza na swoim roku. Po dwóch latach otrzymuje licencjat z fizyki. Jest fizykiem. To jej nie wystarcza. Studiuje dalej i rok później. Zdobywa licencjat z matematyki Jest rok 1895 Maria Skłodowska ma dwa licencjaty Z fizyki i z matematyki I już wkrótce zmieni nazwisko Maria poznaje niezwykłego naukowca Skromnego i przystojnego Starszego od niej o 8 lat Piotra Curie Maria i Pierre, czyli Piotr, szybko znaleźli wspólne tematy i szybko się w sobie zakochali. Pierre był fizykiem, ekspertem od magnetyzmu. Był konstruktorem i odkrywcą. Razem z bratem pracują w laboratorium w Paryżu i odkrywają wiele praw fizycznych. Pierre Curie był już znanym naukowcem, gdy poznał 26-letnią Marię Wkrótce Pierre Curie oświadcza się Marii Skłodowskiej A Maria przyjmuje oświadczyny Pierre i Maria biorą ślub Bardzo skromny ślub Był to ślub cywilny, bez księdza Nie mieli obrączek? A Maria ubrana była w ciemną suknię Taką, która nadawała się do późniejszego używania Po ślubie nowożeńcy udają się w podróż poślubną Na rowerach przez całe lato zwiedzają Francję Szczęście małżeńskie nie trwało długo Trwało tylko 8 lat I zakończyło się tragicznie ale o tym opowiem za chwilę. Czym zajmowali się Pierre i Maria? Pierre pracował w swoim laboratorium, a Maria przygotowywała się do swojej pracy doktorskiej. Właśnie w tym roku, w roku 1895, Wilhelm Röntgen odkrył promienie X. Rok później, Henri Becquerel odkrywa promieniowanie naturalne. Szczególnie interesuje się uranem, który emitował dziwne, nieznane promieniowanie. Maria Curie szukała tematu dla swojej pracy doktorskiej. Pierre namawia ją, żeby zajęła się dopiero Odkrytą promienią twórczością naturalną Maria zafascynowała się tym tematem Zaczyna emocjonować się nowym odkryciem Zaczyna swoje badania W tym czasie Maria zachodzi w swoją pierwszą ciążę I rodzi pierwszą córkę, Irenę Która później pójdzie w ślady swojej matki Ale o tym dowiemy się później Maria chciała zajmować się dzieckiem Chciała być jak najbliżej swojej córki Wciąż miała w pamięci śmierć swojej matki Matka Marii zmarła na płuca Gdy mała Maria miała tylko osiem lat Również jedna z sióstr Marii Jeszcze jako dziecko zmarła na tyfus Te dwie śmierci wywarły ogromny wpływ na młodą Marię Na szczęście Irena urodziła się zdrowa Maria i Pierre są szczęśliwymi rodzicami Maria rozpoczyna swoje badania nad promieniami Becquerela Wkrótce ma pierwsze sukcesy w badaniach Pierre widząc to zainteresował się również tym problemem Zrezygnował z własnych badań I postanowił pomagać swojej żonie w jej odkryciach Oboje z wielkim entuzjazmem prowadzą badania Pracują razem Razem zagłębiają się nad badaniami Niezwykłego świata promieniotwórczości Powoli dochodzą do odkrycia nowego Pierwiastka chemicznego Nieznanego dotąd pierwiastka chemicznego W lipcu 1898 roku w swojej pracy opisują Polon Nowy pierwiastek nazwany tak na cześć Polski kontynuują badania i już w grudniu tego samego roku odkrywają kolejny pierwiastek. Rad. W ciągu jednego roku odkrywają dwa nowe pierwiastki chemiczne. Oboje pracują w laboratorium, gdzie ciągle oddziałuje na nich promieniowanie radioaktywne. Nie wiedzą, jaki wpływ na człowieka ma to promieniowanie. Wkrótce zauważają, że są niezwykle zmęczeni I bardzo słabi Nie mają siły do pracy Nie są świadomi, że to wpływ promieniowania radioaktywnego W 1903 roku Maria urodziła swoją drugą córkę Która zmarła zaraz po porodzie Pierre i Maria pracują nad swoim odkryciem aby uzyskać 1 gram radu, musieli przetworzyć 8 ton rudy uranu. 8 tysięcy kilogramów rudy uranu. Robili to w swoim skromnym laboratorium. Dopiero w 1902 roku udało się uzyskać pierwszy gram radu. To było coś niesamowitego. Wszyscy chcieli ich poznać. Pier i Maria stali się sławni. Byli zapraszani na wszystkie możliwe wykłady i spotkania. Wszyscy naukowcy przysyłali do nich karty z gratulacjami. Pier powiedział wtedy do Marii Mamy dwie możliwości. Opublikować nasze odkrycie dla całego świata albo opatentować wszystko. I zarobić na tym fortunę Razem ciężko pracowaliśmy przez cztery lata Należy nam się to Razem wybrali pierwszą możliwość Swoje odkrycie udostępnili całemu światu Mogli zostać milionerami Mogli być bogaci Ale duch naukowca zwyciężył Podzielili się swoim odkryciem z całym światem Ale nagroda przyszła W roku 1903 Małżeństwo Curie i Henri Becquerel Otrzymali nagrodę Nobla z fizyki Maria Curie była pierwszą kobietą Która otrzymała tę nagrodę Dostali wtedy również nagrodę pieniężną Prezenty od znajomych i naukowców Nareszcie mogli pozwolić sobie na wannę. W 1904 roku kupili do swojego domu nową wannę. Maria i Pierre stali się sławnymi naukowcami. Wokół nich było coraz więcej ludzi. Maria napisała wtedy w jednym z listów do ojca. Wokół nas jest zbyt wiele hałasu. Nie mogę tak pracować Sława i rozgłos męczyły ją W roku 1904 rodzi się córka Ewa Pierre i Maria chorują na chorobę popromienną Są ciągle zmęczeni i bardzo słabi W 1906 roku, 19 kwietnia Pierre wracał ze spotkania naukowego był zmęczony i wpadł pod tramwaj konny. Został dosłownie zmiażdżony. Nic się nie dało zrobić. To była prawdziwa tragedia. Maria nie mogła uwierzyć w to, co się stało. Od tej pory nigdy już nie była tą samą kobietą. Maria Kiri była bardzo skromną kobietą Kupiła ciemną sukienkę, aby odebrać swoją pierwszą nagrodę Nobla Drugą nagrodę Nobla odebrała w tej samej sukience Niektórzy nazywali ją kobietą w czarnej sukience Maria została z dwiema małymi córkami Rząd francuski zaoferował jej pomoc finansową Maria odpowiedziała wtedy Jestem młoda, mogę pracować i zadbać o swoje dzieci Maria odrzuciła tę ofertę pomocy Nie mogła jednak odrzucić oferty z Sorbony Maria przejęła katedrę na Sorbonie po swoim mężu w ten sposób została pierwszą kobietą profesorem na paryskiej Sorbonie. 650 lat po powstaniu Uniwersytetu Sorbona pierwsza kobieta zostaje profesorem. Na swój pierwszy wykład wchodzi bardzo skromnie i cicho. Rozpoczynę go od słów, którymi Pierre zakończył swój ostatni wykład. Otrzymuje ogromne oklaski To był wielki dzień dla Marii Po śmierci męża Maria oddaje się całkowicie pracy naukowej Jej marzeniem jest otrzymanie radu w postaci metalicznej Czystego radu Dąży do tego i oczywiście, że w końcu osiąga swój cel W roku 1910 Pisze swój traktat o radioaktywności W 1911 roku otrzymuje swoją drugą Nagrodę Nobla Ale tym razem z chemii Jest zatem pierwszym człowiekiem, który otrzymał dwie Nagrody Nobla Była pierwszą kobietą, która dostała Nagrodę Nobla A teraz jest pierwszym człowiekiem, który dostał dwie Nagrody Nobla pod wpływem Marie Curie rząd Francji przeznaczył pieniądze na instytut badawczy. W 1914 roku powstał Instytut Curie. Tu przeprowadzano badania z dziedziny chemii, fizyki i medycyny. W sierpniu 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Maria bierze udział w niej. Jako naukowiec. Dzięki niej powstają specjalne samochody służące do prześwietlania rannych żołnierzy. Były to małe aparaty rentgenowskie. Maria uczy 200 pielęgniarek, jak prowadzić prześwietlenia radiologiczne. Dzięki jej pracy można było wykonywać prześwietlenia na polu walki. W pracy pomaga jej. 16-letnia córka Irena Maria przekazuje swoją wiedzę córce W 1918 roku Zakończyła się wojna A Polska odzyskała niepodległość Maria Curie marzyła o założeniu Instytutu Radowego w Polsce Do tego potrzebny był 1 gram radu W tych czasach 1 gram radu o którym marzyła Maria, kosztował 100 tysięcy dolarów. W 1921 roku Maria Curie jest zaproszona na serię wykładów do Stanów Zjednoczonych. Maria jest przyjmowana entuzjastycznie. Dzięki jednej z dziennikarek odbywa się wielka zbiórka pieniędzy. Polonia amerykańska i amerykańscy milionerzy fundują 1 gram radu i wyposażenie nowego laboratorium w Warszawie. Niestety, wszystkie historie muszą się kiedyś skończyć. Kończy się również historia wielkiej Marii skłodowskiej kiri. W 1934 roku ofiara swojego odkrycia Ofiara radioaktywności, wielki naukowiec, wielka kobieta, umiera. Starsza córka Irena wyszła za mąż za Fryderyka Joliot i razem z nim odkryła sztuczną radioaktywność w 1935 roku razem otrzymali za to. Nagrodę Nobla z chemii Młodsza córka Ewa W 1937 roku Opublikowała biografię Swojej matki Madame Curie Opowiedziałem wam historię Człowieka Naukowca Kobiety Która nigdy się nie poddawała Która dążyła do celu która żyła nie tylko dla siebie Ponieważ wierzyła, że radioaktywność może wyleczyć raka Że może pomóc wielu ludziom To dzięki niej zaczęto leczyć chorobę nowotworową promieniowaniem Jej badania były okupione ciężką pracą Poświęceniem długotrwałymi badaniami Badaniami szkodliwymi dla zdrowia Albert Einstein Z którym się przyjaźniła Napisał o niej Pani Curie Jest jedynym ze znanych mi ludzi Których Nie zepsuła sława To wszystko moi drodzy na dziś Czas już kończyć Dzisiejszy podcast jak zwykle zapraszam do komentowania, czekam na wiadomości od Was. Jestem ciekawy, jak idzie Wam nauka polskiego. Zapraszam wszystkich do klubu VIP. Tym, którzy nie są w klubie, chcę powiedzieć, że nowy cykl, w którym analizuję Wasze nagrania, cieszy się wielkim powodzeniem. Oprócz tego macie dostęp do wszystkich nagrań i filmików z klubu VIP. Tych, które już tam są, to ponad 140 lekcji i tych, które wciąż dodaję. Dla subskrybentów klubu VIP są dostępne również pełne transkrypcje podcastów. Same zalety naprawdę warto. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dziś i zapraszam na następne podcasty. Trzymajcie się zdrowo, nie przerywajcie nauki. Do usłyszenia następnym razem. Pa Pa! To był podcast Real Polish. Po więcej informacji, zapraszam na realpolish.pl